Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 15 Część 7 Przybliżamy się do Białej. Wśród wysokich drzew białe jej budowy jak w wianeczku wyglądają. Zapach lip coraz bliżej mnie dolatuje, Łąki wyżółcone kwiatami także dużo aromatu wydają. Woń, rozkosz i życie w naturze, jak gdyby sam Bóg stąpił na ziemię, a ona wystroiła się na jego przyjęcie. Patrzę na te pstre, kwieciem wysłane łono naszej ziemi i przejmuje mnie jeszcze większa tęsknota. Rozkosz łączy się z bólem i zamienia się w żewne uczucie. Wiosna szczególniejsze wrażenie robi na człowieku. Harmonia barw i głosów rozsiewa niby miłość i spokój wokoło siebie, zabliźnia rozdarte serca, tłumi rozpacz i namiętność. Ja sądzę, że w wiośnie i zbrodniarz ma chwilę czystego uczucia, że ona jego miękczy i poczciwie choć na moment raduje. W wiośnie ludzie stają się w ogóle lepszymi. Cieszę się, że ostatnie spojrzenia na rodzinną ziemię znajdują ją wyświeżoną, ubarwioną i ładną. W chwili, gdy z notat podróżnych Opisuję moją drogę Jestem prawie o półtora tysiąca mil odległy Od ukochanej ziemi Na dworze mróz i śnieg A śnieg to nie nasz i mróz nie nasz Przypominając sobie ową wiosnę w Polsce Ostatnią wiosnę, jaką tam widziałem Czuję pociechę i niekłamaną radość Woni ciepło polskiej ziemi Dolatuje mnie dotąd Rozszerza nerwy serca I tchnie weń choć tęskne Ale szczęśliwe zadowolenie Szczęśliwy, kto nie porzuca swej ziemi I trzyma się jej mocno Kogo lekkość ani głupstwo Od niej nie odrywa Kto się jej trzyma Kocha i stroi ją jako matkę, która żywi, jako grób, w którym złożone są kości ojców, jako poświęconą przez Boga krwią tylu bitew, polaną łzami tylu boleści. Słaby, kto ją porzuca dla spekulacji lub interesu, nikczemny, kto ją sprzedaje obcym. Pracować powinniśmy na groby w swojej ziemi, a jeżeli taż praca będzie przyczyną wygnania, wtedy tylko można usprawiedliwić ofiarę zrobioną. Człowiek przerzucony w inne powietrze na chleb obcej skiby, obyczaj inny formy, nigdy nie może być również dobrym i korzystnym jak w swoim kraju Wpada w ostateczności Psuje się powoli Więdnieje w duszy Marnieje w bólu Aż zupełnie zmarnieje W powietrzu W chlebie Jest coś Co wykształca dzieci Jednej ziemi Według jednej formy i ducha I robi podobnymi sobie Przeniesiony w obczyznę Zanim się zaklimatyzuje, powoli traci cechy rodowe i podobieństwo do braci. Staje się obcym dla swojej ojczyzny lub nie przyjąwszy się w cudzem powietrzu i ziemi, pada jak próchniejące drzewo. Ci, którzy w obczyźnie nie tracą cech rodowych i podobieństwa bratniego, są obdarzeni szczególniejszą łaską Bożą. Idziemy ulicami biały. Na prawo za wałami stoi stary zamek. Dalej na lewo kościół wyczerniony. Budynek z napisem Szkoła Powiatowa. Jeszcze dwa kościoły. Rynek czysty. Kamienice wybielone i wymalowane. Jednym słowem, miłe i porządne miasto. Postawili nas w szeregu przed odwachem w rynku. Po długiej pauzie oficer, przejrzawszy moje papiery, kazał mnie zaprowadzić na odwach. Izdebka mała, ciasna, od podwórza. Ale jestem w niej sam. Nikt mi nie naprzykrza się i przed nikim, nie mam potrzeby strzeżenia swoich podróżnych zasobów. Miałem wielką ochotę obejrzeć Białę, jej kościoły i zamek. Zrobiłem propozycję przechadzki kozakowi, który był na warcie u moich drzwi. Kozak za małą sumę zgodził się pójść na zajutrz o świcie, gdy oficerowie jeszcze spać będą, do miasta. Dotrzymał słowa. Przed wschodem słońca zaprowadził mnie do zamku. Zamek zbudowany jest w miejscu niskiem, otoczony potężnymi wałami i rowami. Dzisiaj na wałach las najpiękniejszych lip wyrasta. Otoczyły go dokoła jak wierne sługi i zakryły płaszczem zielonych liści nagość i ruiny, która co godzina traci coś z swoich pysznych ozdób. Każdy wiatr odrywa jakiś gzyms, każdy deszcz wymywa którąś z cegieł. Smutno, ale wspaniale w tej ruinie. Na wałach cień i zapach poranny najprzyjemniejszy. W rowach woda zielonawa, między ścianami głucha samotność. Wchodzi się do zamku obok Stajen z herbami i Wieży z zegarem Wieża ta zamieniona jest Na więzienie A śpią jeszcze o tej godzinie Pisze o nich Kraszewski I wspomina, iż lękał się ich Będąc dzieckiem W istocie ubiór Kajdany, spojrzenie Występek, jaki może Popełnili, sprawia najprzykrzejszą odrazę i na dorosłych osobach tu zaś w tej pańskiej rezydencji za lipami w wieży radziwiłowskiego zamku postać z brzękiem kajdan szara z zazdrości i przebiegłości wyrazem musi się wydawać jak złe z przeszłości widmo kilka Długich, niskich oficyn Otacza plac zamkowy Oficyny te są zamieszkałe Dlatego też wybielone I w porządku utrzymywane Front zamku Bardzo wspaniały Kolumny, gipsatury Malowania, rzeźby nadwerężone Nadpsute Potrzaskane Okna jak oczy Trupa nieme, bez szkieł Usypiska i rumowiska pod każdą ścianą i kolumną. Dach upadł, mech puścił się po ścianach, chwast wyrasta we framugach, nagzym się drzewko maluczkie wieje listeczkami na gruzach, jak idea w historii nad kupą zwalonych wypadków. Wewnątrz, pusto, ściany podrapane, malatura wypełzła, zaśniedziała, działa, gdzieś, pod stropem, w kącie to znów na ścianie wisi jakiś świetny gałgan na znędzniałym i upadłym panu. Gipsowe amorki i bogi rzymskie, pozbawione rąk, nosa, przyczepiły się do walących ścian i zginą wraz z niemi. Widać jeszcze ślady wspaniałych sal wygodnej sypialni obszernej jadalni. Ręka opatrzna, mogłaby przywieść ten budynek do porządku i całości bez zepsucia i przekształcenia starej budowy dwa skrzydła z kolumnami obok wysokiego kilkupiętrowego korpusu stanowiły zamek budowa jego podobna raczej do pałacu niż do zamku prócz wałów i jednej wieży nie miała nic wyrachowanego na obronę. Drobne ozdoby, malowania i rzeźby dowodzą, że budowano go na rezydencją, a nie na twierdzę. Pyszna, wspaniała była ta rezydencja. I nic dziwnego. z skoligaceni z królami, dziedzice ogromnych dóbr, byli panami całą gębą, a umieli jakiś czas krajowi służyć. Dla kraju pracować, wpisali się też pięknym charakterem do naszej historii. Dla niepoprawnego radia PL czytała Katarzyna.